Polskiego Muzeum Niepodległości od 1 stycznia stało się samodzielną instytucją kultury, a w tej chwili zostaje przekazana do miasta Poznań. Jest to dla nas szansa na rozwój. Mówi dyrektor Muzeum Kinga Przyborowska. Prezydent Jaśkowiak wyraża swoje zadowolenie z tego porozumienia z racji, że to miasto organizuje co roku obchody czerwca 1956. Marszałek Woźniak zaś twierdzi, że przekazanie placówki jest ostatnim ogniwem łańcucha wymian placówek kulturalnych z Poznaniem. Informuje również, że Samorząd Województwa przekazał Muzeum Powstania Poznańskiego dotację celową w. W wysokości 177 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację działań edukacyjno-kulturalnych związanych z 70. rocznicą Poznania Czerwca 1956 oraz z piątą edycją nagrody Stukot 56. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy o 17.57. Radio Afera 98,6 MHz Siedemnasta. Studencki patrol. Przypominam, że audycję realizuje Weronika Leduchowska, a zaraz Mikołaj Wichrowski, a za mikrofonem Paulina Bernard. Zleciało co? Już godzina za nami, a za oknem po raz pierwszy dzisiaj wyszło słońce, chyba, że to lampa tutaj w studiu. Ja będę mówiła, że to słońce i Dajcie mi, proszę, y, chociaż tak sobie pomarzyć, jeśli to nie rzeczywiście jest słońce za szybą. Ale z rzeczy ważnych to za niecałe 10 minut porozmawiamy o nowości w transmisjach meczów żużlowych, czyli Ekstralidze AI. A moim gościem będzie jeden z głównych autorów projektu, Piotr Kaczorek, dziennikarz Kanal Plus oraz student szkoły doktorskiej UAM. Oczywiście mamy też dla Was konkurs, ale musicie jeszcze chwilę poczekać, nim o nim przypomnę, Dzisiaj już po raz trzeci, no bo w końcu patrolujemy dzisiaj do 18.00. We may try to understand and just pretend like humans do There should be nothing or something there that makes you feel that you owe. Oh. jak zapowiadałam, obietnicy dotrzymuję i przypominam o konkursie, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert duetu rapowego Dwa Sławy w czwartek, 16 kwietnia w klubie Dwa Progi. A żeby wygrać, wystarczy, że wyślecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w tym smsie na pytanie konkursowe, a dzisiaj pytam was o to, czy w ogóle korzystacie ze sztucznej inteligencji i jeśli tak, to kiedy, w czym najważniejsze?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 Guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa godzina 20. Ja na Autopromocja. Reklama.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 Reklama Radio Afera rokowo i alternatywnie No już mamy 17.11, czyli 17.10 minęła, ale to nie przeszkadza nam, ponieważ jest to czas, by porozmawiać o nowości w transmisjach meczów żużlowych, czyli Ekstralidze. AI ze mną jest już na linii główny autor tego projektu, Piotr Kaczorek, również dziennikarz Kanal Plus oraz doktorant szkoły doktorskiej UAM. Dzień dobry, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry, słyszymy się. Bardzo się cieszę w takim razie i może na początku ja zapytam, czym w ogóle jest ta Ekstraliga AI? No Ekstraliga AI to jest e, tak naprawdę model matematyczny, model sztucznej inteligencji, model stworzony z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, którego głównym zadaniem jest określenie oczekiwań wobec zawodników startujących no, w nadchodzącym biegu meczu PG Ekstraligii i te oczekiwania są budowane na bazie danych historycznych, zarówno jeżeli chodzi o, o zależności, które są pomiędzy mm, poszczególnymi statystykami, cechami, ale też jeżeli chodzi o to, jaki na bazie danych historycznych jest poziom, poziom zawodnika. i Jest to oczywiście też rozpatrywane w kontekście pojedynczego wyścigu z uwzględnieniem też poziomu rywali, No bo, bo nie da się uciec od tego, że oczekiwania w żużlu, w biegach, w meczach PG Ekstraligi są ściśle związane z tym, jacy zawodnicy stają pod taśmą naprzeciwko tego, zawodnika, w zasadzie obok tego zawodnika, dla którego chcemy te oczekiwania wyznaczyć. Czyli ten model matematyczny jest oparty, jest oparty głównie na e, gdzieś, e, może gdzieś na statystyce i prawdopodobieństwie? E, w pewnym sensie tak. W pewnym sensie wiadomo, że te, te modele matematyczne są, są gdzieś na, na tego rodzaju czynnikach budowane, jeżeli chodzi o tę potrzebkę. Natomiast jeżeli chodzi o, o te dane, które są wykorzystywane i jakby to na podstawie czego są budowane te, te charakterystyki zawodników, no to są, y, można wyszczególnić cztery główne obszary. Formę krótkoterminową, formę długoterminową, e, również charakterystykę toru, w szczególności jeżeli chodzi o pola startowe na tym torze, ale też preferencje zawodnika dotyczące toru i i pól startowych, to znaczy, no, są zawodnicy, którzy wykazują jakieś szczególne zależności, no, takim przykładem, przykładem takiego zawodnika jest, nie wiem, Bartłomiej Kowalski, który na, na torze we Wrocławiu jest zawodnikiem, no, o dwie klasy lepszym niż na pozostałych torach, czy, czy, był Jarosław Hampel, który, który z pierwszego pola startowego potrafił czynić cuda? Tak, a właśnie, no bo w żużlu też wiele zależy od warunków atmosferycznych, czy w ogóle jakiejś takiej sytuacyjności, też pewnie wydaje mi się, że kondycji zawodnika, także czy, czy to jest tak w stu skuteczne? Nie, no nie, nie jest w stu procentach skuteczne i też ambicją nie jest przewidywanie tego, co za chwilę wydarzy się na, na torze, tylko wyznaczanie właśnie oczekiwań wobec tych zawodników. My nie chcemy dowiedzieć się przed biegiem, jaki będzie wynik tego biegu, tylko chcemy wyznaczyć pewien poziom oczekiwań wobec zawodników. Chcemy w szczególności możliwość obiektywnej oceny zawodników. Po zakończeniu tego spotkania, też po zakończeniu tego biegu, czyli jeżeli mamy na przykład pod taśmą dwóch liderów, słabszego seniora z drużyny przeciwnej i juniora z drużyny przeciwnej, no to my oczekujemy, że ta dwójka liderów pokona tego słabszego seniora i tego, tego juniora i takie oczekiwanie wobec nich stawiamy. A to, co wydarzy się później w trakcie wyścigu, no to jest zupełnie inna para kaloszy, bo wystarczy gdzieś w jasne zawodnika w jakąś kolejne albo właśnie kwestia warunków atmosferycznych, tak? tor po opadach I, i wiadomo, że on faworyzuje wtedy bardziej tych zawodników, którzy dobrze wystartują. My chcemy po prostu budować te oczekiwania wobec zawodników, a niekoniecznie przewidywać. Obecnie w tym modelu nie są wykorzystywane żadne dane meteorologiczne z prostego powodu. Bardzo trudno jest pozyskać wiarygodne i stabilne w czasie dane meteorologiczne, chodzi mi tutaj o spójność tych pomiarów i wiarygodność tych pomiarów w dłuższym okresie, w szczególności dla, dla danych historycznych, więc, więc to, jest, to jest dość trudne. No i też nie należy spodziewać się tego, że kiedykolwiek gdzieś ta skuteczność zakręci się nawet w okolicach 100%, no bo jest pewien próg przewidywalności dyscypliny, tak? Jakby do pewnego stopnia zdarzają się oczywiście sytuacje typowe, no w szczególności na przykład w biegu siódmym czy dwunastym, gdzie mamy w dwunastym dwóch seniorów, dwóch juniorów, no zazwyczaj ta kolejność jest taka, że ci seniorzy przyjeżdżają przed juniorami. No ale gdy mamy do czynienia z biegami na przykład piętnastymi, gdzie jadą najlepsi zawodnicy z obu drużyn, no to bardzo trudno jest przewidzieć ich kolejność na mecie. Możemy jedynie ograniczyć się do wyznaczenia właśnie oczekiwań wobec nich, no bo na bazie tych danych historycznych, tej formy długoterminowej, ich preferencji, możemy określić, że są zawodnicy w tej, w tej czwórce zawodników stojących pod taśmą lepsi, i są zawodnicy gorsi, są tacy, co do których mamy większe oczekiwania i są tacy, wobec których mamy mniejsze oczekiwania. I to jesteśmy w stanie w stanie zrobić, dlatego też to jest punkt odniesienia, to jest, to jest budowa oczekiwań, później umożliwiająca e, ocenę też, e, ocenę tych zawodników po zawodach. Natomiast no, przewidywanie, przewidywanie tego, jak zakończy się bieg, bez chociażby uwzględniania jakichś takich bardzo szczegółowych danych, e, dotyczących na przykład, nie wiem, tego jak przyczepne jest pole startowe, no jest, jest po prostu zadaniem trudnym, by nie powiedzieć, że, że niemożliwym. Tutaj musiałaby być integracja dodatkowych, bardziej szczegółowych i bardzo szczegółowych danych. Tak, to zrozumiałe. A czy w takim razie w planach jest gdzieś udoskonalenie tego modelu, by właśnie wzbogacić go o te bardziej szczegółowe dane? Tak, no, no założenie jak w każdym projekcie jest takie, żeby on stawał się coraz lepszy, a nie stawał się coraz gorszy. Natomiast y, wydaje mi się, że, że cały czas y, będzie to raczej model, który, który w zamierzeniu wyznacza oczekiwania, bo, bo tak jak mówię, no, no, kwestia przewidywania. Żurel jest dyscypliną z jednej strony dość prostą do modelowania, no, bo, bo porównując to do piłki nożnej, nie mamy 22 zawodników, którzy biegają po prostokącie o dość dużej powierzchni przez okres 45 czy, czy 90 minut, tylko mamy czterech zawodników na owalnym torze poruszających się w jednym kierunku i, i bieg trwa trwa minutę, trwa cztery okrążenia, więc od tej strony i jest też weryfikacja tego, tego co zawodnik osiągnął bardzo szybka, tak? Są, są przyznawane te punkty, które nam pozwalają to w jakiś sposób porządkować, czy dany występ był dobry, czy dany występ był zły. Więc od tej strony Żużel jest bardzo wdzięczny do modelowania. Natomiast nieprzewidywalność sytuacji, która, które mogą się wydarzyć na torze, powodują, że, że staje się mniej wdzięczny. Więc y, w mojej ocenie y, większy sens jest w budowaniu właśnie oczekiwań, nawet jak najbardziej szczegółowych, w oparciu o jak najwięcej danych, jak najbardziej szczegółowych danych, ale budowanie tych oczekiwań, a nie staranie się przewidzenia tego, co za chwilę wydarzy się w biegu, no, tym bardziej, że ta nieprzewidywalność dyscypliny jest, no, jedno, jest jedną z, jednym z tych elementów, który które wydaje mi się najbardziej pociąga do niekibiców. kibiców. Tak, to prawda. A też zastanawiałam się właśnie co do mm, tej skuteczności i tej no, przewidywalności i nieprzewidywalności. No, bo jesteśmy już po pierwszych rozgrywkach części zasadniczej Ekstraligi, więc czy ten model był też e, już. Przed, czy przetestowana już została jego skuteczność? Ile ona wynosi w tym momencie? E jeżeli chodzi o skuteczność tego, tego modelu, to, to oczywiście w procesie treningu musiał być też proces testów, który określał gdzieś to, czy idzie się w dobrą stronę, czy w złą stronę z, z ustawieniami tego, tego modelu. I ona no, badana była głównie, jeżeli chodzi o skuteczność właśnie w odniesieniu do występów pojedynczych zawodników, prawda? Czyli jeżeli mamy czterech zawodników na starcie do, do biegu, no to szanse na to, że dobrze przypiszemy pozycję końcową zawodnika w wyścigu, no wynoszą 25%, no bo mamy jedną opcję z czterech, prawda? Tak jak przy kostce, przy rzucie monetą, przy rzucie monetą są dwie opcje, więc to losowe prawdopodobieństwo trafienia tej prawidłowej opcji to jest 50%. Tak w żużlu przy, przy kolejności na mecie mamy 25%, więc, więc ta skuteczność na, na zbiorze testowym wynosiła w okolicach 50%. No ona, ona się wahała oczywiście w zależności od tam dopasowywania parametrów tego, tego modelu czy, czy, czy cech, ale to była gdzieś taka skuteczność bazowa. I ta pierwsza kolejka to gdzieś też pokazała, no bo mieliśmy z jednej strony mecz we Wrocławiu, gdzie ta skuteczność uwzględniając właśnie te pojedyncze pozycje wynosiła 57%, a gdybyśmy uznali też sytuację, gdzie model zakładał i wyznaczał oczekiwania wobec zawodników, że oni przyjadą za swoimi plecami, tylko ich kolejność na meczy była odwrócona, to ta skuteczność sięgnęła aż 80%, ale no na drugim nie był mecz w Grudziądzu, gdzie wydaje mi się, że zgodnie z oczekiwaniami wszystkich, odnosząc to do oczekiwań większości, no mecz był bardzo zaskakujący, bo zamiast zwycięstwa drużyny Bayern System GKM-u e, padł remis, bo, bo GZ Stalgorzów zaprezentowała się naprawdę nieźle i tam ta skuteczność wynosiła 33%. Więc jak widzimy, ta rozpiętość jest bardzo duża, bo, bo będą zdarzały się mecze, gdzie jest, te rozstrzygnięcia są bardzo zaskakujące, ale będą też mecze, gdzie te rozstrzygnięcia nie będą tak zaskakujące, a, a forma drużyny będzie bardzo stabilna, tak jak to miało miejsce we Wrocławiu. Więc y, gdzieś ten środek, krąży w okolicach 50% i te odchyły będą mniejsze lub większe, ale na podstawie też testów na, na zeszłym sezonie, na sezonie 2025, wydaje mi się, że, że te 50% to jest gdzieś taka, taka granica, czy taki obszar, wokół którego... Te, te, ta uśredniona skuteczność będzie oscylowała. Tak, chociaż 50% to całkiem dobry wynik. A też zastanawiam się, jak, co ta ekstraliga AI da też dziennikarzom i kibicom. W jaki sposób to wpłynie na ten żużlowy świat? Znaczy tu mogę dość żartobliwie powiedzieć, że podszedłem do tematu egoistycznie. To znaczy stworzyłem coś, co sam chciałbym mieć, jeżeli chodzi o, o to właśnie, jak to działa i, i co to robi. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, uważam, że to jest, w żużlu bardzo często rozmawiamy o wrażeniach, bardzo często też ze względu na stosowanie średniej biegopunktowej, która no nie jest idealnym wskaźnikiem poziomu zawodnika, no bo chociażby nie oddziela pokonania zawodnika z drużyny, czy, czy poziomu zawodnika, którego pokonuje dany, dany żużlowiec. Ona nie jest idealna i, i powoduje pewne, mm, no można to określić, zakłamaniami rzeczywistości, tak, że jakiegoś zawodnika cenimy trochę mocniej, niż być może powinniśmy, gdybyśmy zaczęli analizować, kogo on pokonuje, a nie tylko, jakie punkty zdobywa. Więc Ekstraliga AI, ten model, te wartości oczekiwane, które są pokazywane w transmisjach w Kanal Plus z meczów PG Ekstraligi, one powodują, że mamy dość obiektywny punkt odniesienia do dyskusji. Bardzo klarownie widać, który zawodnik pojechał powyżej oczekiwań, a który zawodnik pojechał poniżej oczekiwań. Tak? Nie. To też uwzględnia rywali, uwzględnia poziom tego zawodnika, jego preferencje. Więc w pewien sposób obiektywizuje oczekiwania. No dobrym przykładem był Przemysław Pawlicki w miniony piątek w meczu Betard Sparty z Telmet Falubazem, gdzie oczekiwania wobec niego były w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, siedmiu punktów. On zdobył sześć punktów z jednym, z jednym bonusem, więc ten pasek zawodu powiedzmy był, był niewielki. I też odebrałem telefony, że, że ten Przemysław Pawlicki miał takie niskie oczekiwania. No i, i zacząłem tutaj z kolegą, ten temat analizować. No i okazało się, że gdy prześledziliśmy z kim rywalizował Przemysław Pawlicki w tych zawodach, jakich miał rywali naprzeciwko siebie, z jakich pól startowych startował i, i jak wyglądają jego wyniki historyczne, jeżeli chodzi o starty w TG Ekstralidze, no to okazuje się, że to nie do końca jest tak, że, że model źle wyznaczał te oczekiwania, tylko oczekiwania wobec przemysłowa Pawlickiego, gdy myślimy o nim, że to ma być lider falubazu, to one są odrobinę przesz przeszacowane bo okazuje się, że gdy spojrzymy na właśnie na te suche statystyki suchą matematykę, okazuje się, że poziom Przemysława Pawlickiego no, niestety nie przystaje do poziomu na przykład Brady'ego Kerca czy Daniela Biuleja na torze we Wrocławiu, więc to już jest taki, taki, taki obraz i przykład tego, że być może to pozwoli troszkę zobiektywizować dyskusję, osadzić ją bardziej na liczbach, nie tylko na, na wrażeniach, więc to jest ta, ta strona dziennikarska. Jeżeli chodzi o kibiców, to to również, tak, te, ta obiektywizacja oczekiwań wobec zawodników, oparcie tego na, na danych. Dla starszych kibiców też jakiś element może zabawy, próby na przykład bycia lepszym od, od takiego modelu matematycznego. Dla nowych kibiców, nowy kibic nie będzie musiał się już zastanawiać oglądając transmisję, może trochę przez przypadek z takiej Ekstraligi, a który z tych zawodników jest dobry. On będzie miał to pokazane, że ten zawodnik jest raczej lepszy, oczekiwania wobec niego są wyższe. No i zobaczymy za chwilę, czy on sprosta tym oczekiwaniom. Też odbierałem takie sygnały w ostatnich dniach, że te, te, te obliczenia, te, te wartości dość dobrze trafiają do młodzieży i, i do dzieci nawet, tak, że jest jakieś zainteresowanie, co to są za cyferki, co to jest za AI i na czym to polega. Więc wydaje mi się, że jest to szansa zarówno dla kibiców, którzy są zajaznajomieni już z dyscypliną, ale też szansa na przyciągnięcie tych nowych, w szczególności tych najmłodszych kibiców, do, do ekranów, do, do telewizorów, no i w konsekwencji też y, oczywiście na stadion. No to świetnie, bo im więcej kibiców, tym lepiej. Ja bardzo panu dziękuję za opowiedzenie o tym bardzo ciekawym projektem, projekcie. Moim i bardzo waszym. Dziękuję. Moim i waszym gościem był Piotr Kaczorek, główny autor projektu Ekstraliga AI 2026, doktorant Szkoły Doktorskiej UAM. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.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 Chciałbym umieć, nie myśleć o niczym Nie o on my fullness mówił da się to wyćwiczyć Jak się parę stówek Zasiedzenie w ciszy Chciałbym umieć nie myśleć o niczym Chciałbym umieć, nie myśleć o niczym o niczym Coach on my fullness mówił, da się to wyćwiczyć. Jak obsniesz parę słówek, zasiedzenie w ciszy. Chciałbym po prostu słuchać ptaków, gdzieś tu w Otwocku pójść do lasu na luzaku Jak na festiwalu, usiądź sobie na plecaku słuchać jak gra koski i słuchać jak gra szpaku.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 Skoro już wszedłem na konto To mogę stąd wziąć, popłacić rachunek Wyskakuje okno z jakąś promką, wąd Co ja chciałem? A, posłuchać sujk Chciałbym umieć nie myśleć o niczym Chciałbym umieć nie myśleć o niczym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 nie zapłacę coachom, żeby to poćwiczyć Wstaję przed piątą i siedzę sobie w ciszy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 Cześć, z tej strony Nikola. I Zosia. Dzisiaj chciałabym zacząć z Wami y, temat niepłodności. Niepłodność to stan, w którym para nie jest w stanie począć dziecka mimo regularnego współżycia bez zabezpieczenia przez co najmniej 12 miesięcy. U kobiet po 35 roku życia ten czas skracamy do 6 miesięcy. Niepłodność może mieć różne przyczyny zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Co ważne, różni się ona od bezpłodności. Ta druga oznacza całkowitą, nieodwracalną niemożność posiadania potomstwa. Hmm, to jakie są najczęstsze przyczyny niepodności u kobiet? Po pierwsze zaburzenia owulacji. Bez regularnej owulacji nie mamy szans na zapłodnienie. Do najczęstszych problemów zaburzeń owulacji należą zespół policystycznych jajników, gdzie mamy nieregularne cykle, a nawet brak owulacji. Niewydolność jajników, np. przedwczesna menopauza, czyli taka, gdzie y, jajniki przestają spełniać swoją, swoją funkcję już przed 40 rokiem życia. Oraz hiperprolaktynemia, czyli nadmiar hormonu prolaktyny, która też zaburza cykl i hamuje owulację. Kolejnym problemem, z którym zmagają się kobiety, jest endometrioza, czyli choroba, w której tkanka podobna do błony śluzowej macicy rozwija się poza nią, np. w jajnikach czy jajowodach, powodując stany zapalne, wzrosty i ból. Może to utrudnia zapłodnienie i implantację zarodka. Kolejnym problemem są problemy anatomiczne, np. wady wrodzone macicy, polipy, mięśniaki, które mogą przeszkadzać w implantacji zarodka lub powodować poronienia. Niedrożność jajowodów może być skutkiem przebytych infekcji, np. chlamydii, która prowadzi do zapalenia narządów miednicy mniejszej. Zdarzają się też problemy immunologiczne i genetyczne. Niektóre kobiety mogą mieć przeciwciała atakujące plemniki lub zarodki. W rzadkich przypadkach niepłodność może wynikać z nieprawidłowości genetycznych. Tak jest na przykład w zespole Ternera, gdzie kobiety mają tylko jeden chromosom X. E, to jak w takim razie diagnozuje się takie problemy? Podstawowa diagnostyka obejmuje badania hormonalne, np. prolaktyny czy hormonów tarczycy. USG ginekologiczne, w którym oceniamy jajniki i macice, sprawdzamy czy dochodzi w ogóle do owulacji. Jest też takie badanie HSG, które bada drożność jajowodów i najbardziej inwazyjny sposób diagnostyczny, czyli laparoskopia, która jest stosowana w przypadku podejrzenia endometriozy lub wzrostów. A co z niepłodnością u mężczyzn? Czy rzeczywiście jest tak samo częste jak u kobiet? Tak. To w takim razie jakie są najczęstsze przyczyny męskiej niepłodności? Na pewno nieprawidłowości w nasieniu, czyli niska liczba plemników, ich słaba ruchliwość lub nieprawidłowa morfologia mogą powodować problemy z zapłodnieniem. Kolejnym problemem mogą być zaburzenia hormonalne, takie jak niedobór testosteronu, nadmiar prolaktyny lub problemy z przysadką mózgową mogą obniżać produkcję plemników. Zdarzają się też wady anatomiczne, np. przykład żylaki powrózka nasiennego, które prowadzą do przegrzewania jąder i obniżenia jakości nasienia. Kolejnym czynnikiem są infekcje i choroby przenoszone drogą płciową, które mogą prowadzić do zapalenia jąder i przewodów nasiennych, co skutkuje ich niedrożnością oraz zawsze y, ważnym czynnikiem są czynniki środowiskowe i styl życia. Jakie badania w takim razie powinien wykonać mężczyzna, jeśli podejrzewa u siebie problemy z płodnością? Podstawowym badaniem jest seminogram, czyli analiza nasienia. Ocenia się w nim liczbę plemników, ich ruchliwość i budowę. W razie nieprawidłowych wyników wykonuje się dalszą diagnostykę hormonalną i genetyczną. Wspomniałaś o wpływie stylu życia na płodność. Jakie nawyki najbardziej jej szkodzą? Duże znaczenie ma dieta i aktywność fizyczna. Otyłość i nadmierna masa ciała mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych, insulinooporności i problemów z owulacją u kobiet oraz obniżenia jakości nasienia u mężczyzn. Negatywny wpływ mają również stres, który powoduje wzrost poziomu hormonu kortyzolu, który zakłóca funkcje hormonalne narządów płciowych. Nadużywanie alkoholu, palenie papierosów obniżają jakość komórek jajowych i plemników. I istotnym czynnikiem są też niedobory witamin, szczególnie cynku, selenu, kwasu foliowego, witaminy D i E. Dzięki, to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!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 Smutne piosenki. Radio Afera www.afera.pl Autopromocja. Reklama. AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.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 Your smile's gone and broken my heart Now the wind is making work of every step on the bridge You say I used to say we found each other. Now I don't know where he is You yeah, get that fear, make your spirit shine I'd had a prize of my in cage Like a crackhead at the blinds It hurts, We'll calm the down and all the scrapyard yeah, sun There is no life, on on a failure. It ain't covered in the paper Well, I really don't care what you think of me, but some. Travel every opportunity I've got that jealous stride I probably am that type I see me twenty merries later When your tongue is talking straighter He took a mile down To the mercy of I heard she broke up with the fella Now he's drinking in his cat Nah, I'm not inclined towards a scandalous word But I'm the subject of myself I do believe what I heard There is a trap we need the wheel on a specialty toy She says I oh, don't agree with nothing, and I say neither do I Go to sleep, there's not a thing copy be fixed with a dream uh, We can talk about it later You can read it in the paper i betcha, I betcha, you had your smile, you had your smile for the open mile I betcha, I betcha, you had your smile, your face lit fire for the open mile I betcha, I betcha, I bet you now I betcha, I bet you, I bet you now i bet you, I bet you, I bet you, I bet you now. Wiosenny koncert Dominiki Dobrosielskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest to utalentowana i obiecująca artystka muzyczna, a w programie koncertu będą takie utwory jak Pamiętasz? Była jesień, Miłość w Portofino i Czy mnie jeszcze pamiętasz? Koncert odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 16 i zaproszeni są wszyscy, dosłownie. Studenci, seniorzy, rodziny z dziećmi. Myślę, że każdy pozna poznaniak i też niepoznaniak Powtórzę raz jeszcze wstęp jest wolny a wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę up.poznan.pl I think maybe I've outgrown this whole time, I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. szansa na wygranie jednej wejściówki podwójnej na koncert duetu rapowego Dwa Sławy w czwartek 16 kwietnia w klubie Dwa Progi. Żeby wygrać, napiszcie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam was o to, czy korzystacie ze sztucznej inteligencji. I jeśli tak, to kiedy najczęściej i w czym najbardziej wam ona pomaga. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23. A foggy lullaby Dziewczyny z Wydziału Chemii, Fizyki i Astronomii, a także Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza łączą swoje siły i w ramach kampanii Dziewczyny do ścisłych stworzą specjalną strefę. Już 21 kwietnia między 9 a 14 będzie można je spotkać na Wydziale Chemii, właśnie UAM-u, gdzie będą one trochę opowiadały o swojej drodze na kierunki techniczne, o pasji oraz o tym, jak łączą gdzieś tam pracę zawodową z właśnie dość wymagającymi studiami i po prostu będą opowiadały też o swoich doświadczeniach. Całe wydarzenie, no tak jak powiedziałam, ma miejsce 21 kwietnia między 9 a 14, także zapiszcie sobie datę w kalendarzyku, a więcej informacji znajdziecie na stronie amu.edu.pl. Maciej Kowalski tutaj zaskakująco adekwatnie, no bo kończę już dziś i czas... Płynie. No ja też już na dzisiaj kończę, bo zbliżamy się do godziny 18, czyli to koniec studenckiego patrolu wtorkowego. Byli z Wami dzisiaj za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski, a za mikrofonem Paulina Bernard. Ja też znam już zwycięszczynię dzisiejszego konkursu i odezwę się do niej po, po programie. A tymczasem słuchajcie afery i miłego popołudnia. Cześć! 17.57, czas na serwis informacyjny. Mikołaj Wolarski, zapraszam. Poznańskie koszykarki zagrają dzisiaj w, fina dzisiaj w finale basketrygi kobiet. NA AZS Politechnika Poznań zmierzy się w decydującej serii gier z AZS-em UMCS w Dublin. Zespół Politechniki zajął czwarte miejsce w rundzie Zasadniczej. Awans do finału jest największym osiągnięciem poznańskiej, poznańskiej żeńskiej koszykówki od 22 lat. Ostatnim najlepszym wynikiem w tej dziedzinie było wicemistrzostwo wywalczone przez poznańską drużynę w sezonie 2003-2004. Nie wiadomo, kiedy się taka następna okazja zdarzy, jak nam życie daje coś takiego, taką szansę to trzeba to brać. Jeżeli jest szansa zdobyć Mistrzostwo Polski, to zrobimy wszystko, żeby spróbować tą szansę wykorzystać. Mówi trener AZS-u Politechniki Wojciech Szawarski. Rywalizacja w finale basket ligi kobiet to, toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj w Lublinie o godzinie 18:00. Następne o tej samej godzinie w środę, trzecie i ewentualnie czwarte w Poznaniu. Odpowiednio w sobotę i w niedzielę, również o 18:00. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria realizuje projekt montaż czujek dymu i czadu u seniorów, edycja 2026. Jest on finansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Ten projektu jest zwiększanie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców miasta w wieku od 80 lat wzwyż. Poprzez zapewnienie nieodpłatnego dostępu do zakupu, montażu oraz instruktażu obsługi czujek dymu i lub czadu w miejscach zamieszkania. Zgłoszenia są prowadzone drogą telefoniczną. Taka osoba musiałaby się zgłosić do infolinii Poznań Kontakt i tam na podstawie zgłoszenia jest już dokonywana rejestracja w bazie. Jest to infolinia, która jest pod numerem 61 646 33 44. Mówi Agnieszka Basińska, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria. Projekt montażu Czujek, Dymu i Czadu będzie realizowany do 31 lipca na terenie Poznania. Zakłada on objęcie wsparciem co najmniej 190 osób oraz zakup i montaż 190 Czujek. Czy wiesz, że... nadal trwa prowadzona przez Poznań akcja wiosenne porządki. Założenie jest proste. Mieszkańcy, którzy zbierą ekipę i ustalą termin i miejsce, mogą zgłosić się do uprzątnięcia wybranego przez nich terenu. Miasto zapewni worki i rękawiczki oraz odbiór zebranych śmieci. Możliwe jest też śledzenie wszystkich grup biorących udział w porządkach poprzez specjalną mapę dostępną na stronie poznan.pl Jak na razie do akcji zgłosiło się 176, 176 grup, czyli około 16 tysięcy osób. Do udziału zachęcane są szkoły, firmy i wspólnoty mieszkaniowe, ale też grupki przyjaciół. Zapisy do wiosennych porządków potrwają do 20 kwietnia, a sama akcja do 26 kwietnia. Więcej informacji na portalu gospodarki komunalnej. Poznańskie sprawy w Radiu Afera. Nadal trwa remont domu Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory w Poznaniu. Jak mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, w głównym budynku wyremontowano już wszystkie pokoje mieszkańców i łazienki. Twierdzi też, że potrzebne są kolejne inwestycje w podobne obiekty. Sądzę, że procesy, które zachodzą, że żyjemy coraz dłużej, że coraz mniej jest takich rodzin wielopokoleniowych, gdzie po prostu żyje się razem z rodzicami i potem ci rodzice z nukami, no, że musimy reagować na takie zmiany społeczne. No i w w najbliższych latach będziemy musieli budować kolejne DPS-y. Prace w budynku przy Wilsy-Ugory odbywały się etapami, by mógł on być ciągle otwarty.